Obiekt ma halę serwisową. Są pr przepiękne maszyny nowoczesnych generacji. Współpracujemy z producentami takimi jak John Deere, Kuhn, Merlo i Bednar. Proszę Pani.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 Jak wygląda sprawa związana z serwisem u Państwa? Sprzedajecie maszynę i co potem dalej? Macie tutaj własny serwis? Jak to wygląda? Proszę przedstawić naszym słuchaczom. Tak, oczywiście mamy profesjonalny serwis wyposażony w narzędzia. Mamy specjalistów serwisowych. Jest też obsługa pogwarancyjna.